Witam serdecznie po bardzo długiej nieobecności w podcaście Kombinat, w serii audycji traktujących o wszelkiej maści konwentach i imprezach. Mówi do Was Mando i dzisiaj dosłownie w kilku zdaniach z mojego punktu widzenia, bardzo subiektywnie, podsumuję trzynastą edycję festiwalu fantastyki Pyrkom, która miała miejsce w Poznaniu, w dniach od 22 do 24 marca 2013 roku. Zacznę od tego, że nie umiem powiedzieć, co można jeszcze zrobić z Prykonem, by za rok było jeszcze lepiej. Jeżdżę do Poznania od 2009 roku, czyli tegoroczna edycja była moją piątą i oczywiście nie umiem powiedzieć jak wcześniej zmieniała się ta impreza, ale te pięć lat to jest tak ogromny postęp, że autentycznie nie potrafię już pojąć w jaki sposób ludzie stojący za organizacją tej imprezy potrafią jeszcze nad nią zapanować. Pyrkon stał się wielkim tworem ogromną machiną, która bez dwóch zdań jest obecnie największym festiwalem fantastyki w Polsce. I jeśli będzie się to, to nadal rozwijać, to ciężko mi sobie nawet wyobrazić jego przyszłość. Pyrkon przeszedł ogromną zmianę już w 2011 roku, dwa lata temu, kiedy przeniósł się z Dębca do centrum miasta i ze szkolnych ławek na hale targowe. Nowe miejsce, większa dostępność dla ogółu, Poznański Polkon w 2011 roku i pewnie setki innych czynników wpłynęły na to, że przed rokiem frekwencja wyniosła około 6,5 tysiąca osób. I był to absolutny rekord w przypadku konwentów fantastycznych. W roku obecnym ja spodziewałem się najwyżej powtórki, ale organizatorzy, których przed rokiem także zaskoczył ten ogrom konwentowiczów, Przygotowali się już i w Prykonowych zapowiedziach słyszeliśmy takie kwiatki jak prezent dla pierwszych 10 tysięcy osób. Co ja raczej odbierałem w kategoriach żartu, że niby ktoś mógłby się nie załapać. A okazało się, że było jednak w tym bardzo dużo racji, bo według obecnych danych Prykon odwiedziło ponad 12 tysięcy osób. Pyrkon stał się tak ogromnym tworem, że dopiero po powrocie do domu dowiedziałem się o tym, że byli na nim niektórzy znajomi, z którymi przez trzy dni ani razu nawet się nie minąłem. Dopiero na zdjęciach w internecie widzę mnóstwo strojów, których nie widziałem na żywo, a widziałem ich bardzo dużo. I też bardzo dużo snułem się po prostu po targach, omijając punkty programu. Sam teren konwentu był dla mnie największym punktem programu. Autentycznie wystarczyło wejść na hale ze stoiskami, by przepaść na kilka godzin. Za pierwszym razem byłem tak zdezorientowany po wejściu na hale, że czułem się jakbym błądził w jakimś wspaniałym labiryncie. W porównaniu z latami ubiegłymi, kiedy to stoiska wyrzucano do innych szkół, potem rozbijano po różnych piętrach, w różnych budynkach i czasem do końca konwentu nie wiedziałem, że w jakimś pawilonie na trzecim piętrze było stoisko, które mnie interesowało. No to teraz dostaliśmy idealne rozwiązanie. Pod względem przygotowania miejsca konwentowego organizatorzy poprawili chyba wszystko, co niekoniecznie zagrało przed rokiem. Osobna wielka hala noclegowa, co bardzo odciążyło starą szkołę noclegową. E, oczywiście nie twierdzę, że było w niej luźno i wygodnie, ale w porównaniu z rokiem ubiegłym, e, kiedy to... Chyba kilka tysięcy osób przepuściło szturm na szkołę noclegową i ludzie spali wszędzie. Dosłownie wszędzie. To teraz był ogromny komfort. Nie wiem jak to wyglądało w Sliprumie na targach, bo nie zaszedłem w to miejsce, ale zakładam, że obie grupy noclegowe, szkolna i targowa, były zadowolone. Ja przynajmniej byłem bardzo zadowolony, a spałem w szkole. Druga rzecz, która strasznie mi się spodobała, to Games Room. Miejsce, które za czasów szkolnych konwentów budziło u mnie grozę. Biedni ludzie, kiszący się w piwnicach, bez światła słonecznego, nieświadomi upływającego czasu, ślęczący godzinami nad swoimi figurkami z miarką w ręku. Serio, kilka lat temu miałem ciarki, jak zachodziłem do piwnicy. Przed rokiem miejsce na Games Roomy zaplanowano w szkole noslegowej ale ta była tak oblężona, że trzeba było z nich zrezygnować i wszystkie zamienić na sale noclegowe. W tym roku podobnie jak w przypadku stoisk handlowych, gracze dostali do dyspozycji całą halę. I było to naprawdę genialne rozwiązanie. Games Room zintegrował się z konwentem. To już nie jest ciemna piwnica odcięta od świata, a wtopiony w całość ogromny obszar. Gdy wchodziło się na hale z grami, Widok, nie wiem ilu, setek stołów pozajmowanych przez graczy robił niesamowite wrażenie. A z mojego punktu widzenia, czyli okiem osoby, która raczej nie poświęca grom wiele czasu, to było rozwiązanie idealne. Znajomi poszli na jakiś panel, miałem 30 minut wolnego, siadałem do stolika, brałem jakąś karciankę, rozgrywałem partyjkę i szedłem dalej. Czasem zupełnie przypadkiem szedłem po terenie konwentu, spotykałem znajomego, obok stał stolik z rozłożoną grą, siadaliśmy na jedną partię i od razu podchodził do nas człowiek, który pytał się, czy znamy zasady, czy ma nas poprowadzić. No, rewelacja. Wszystko w jednym miejscu, wszystko płynnie połączone i współgrające ze sobą. Do tego w hali, w której znajdował się Games Room, mieliśmy też prelekcje wygłaszane przez mikrofony, czyli coś, co ja strasznie uwielbiam. Przechodzimy, siadamy, słyszymy człowieka, który do nas mówi, wszelkie konkursy i wszelkie zabawy odbywały się tam. Nie kisimy się w salach, tylko bawimy się na otwartej, no w cudzysłowie, otwartej przestrzeni. Jeśli miałbym coś potraktować jako minus, choć ciężko rozpatrywać to jako negatyw, to będzie to fakt, że frekwencja odbija się nieco na prelekcjach. Znaczy, oczywiście są dwie strony medalu. W zależności od tego, czy rozpatrujemy jakość prelekcji, czy ich dostępność. Z jednej strony rewelacja. Jakość naprawdę się polepszyła. Niektóre punkty programu jeszcze przed trzema latami yy, zgromadziłyby... no. Trzy osoby na krzyż. Teraz ludzie walą drzwiami i oknami na wszystko. Nieważne, że to niedziela i godzina dziewiąta rano. Sale są zapełnione. I mam nadzieję, że odbije się to, a wydaje mi się, że już odbiło się na jakości prelekcji. Każdy, kto jeździ na konwenty od kilku lat, no, zna wiele przypadków prelekcji robionych na siłę. Bo jest zniżka w akredytacji, więc robię cokolwiek, byleby coś było, byleby mieć mniej do zapłacenia za wejście. Nagminne były przypadki kompletnie nieprzygotowanych, olewających sprawę, często podpitych prelegentów, rozmawiających co najwyżej z grupą znajomych. I ja mam wrażenie, że te czasy na takich imprezach jak Pyrkon kończą się. No albo już się skończyły. Teraz na każdej prelekcji jest multum ludzi. A wielu z nich nie ma ochoty opuszczać sali tylko dlatego, że prelekcja jest słaba. No bo wszystkie inne sale też są zapełnione po brzegi. Ja nie chciałbym być w skórze takiego nieprzygotowanego prelegenta. Ale też przyznam, że wszystkie punkty programu, jakie ja odwiedziłem w tym roku, były przygotowane bardzo dobrze. Minusem natomiast jest to, że tak szybki rozwój Perkonu wymusza jakąś zmianę w tym punkcie programu. Małe salki prelekcyjne po prostu przestają już spełniać swoje funkcje. Ja wiem, że mamy mnóstwo alternatywy, wiem, że program jest ogromny, no ale jeżeli ja chcę pójść zobaczyć coś, a po otwarciu drzwi zwykle wita mnie ściana ludzi i fala gorąca, no to warto jednak chyba pomyśleć nad jakimś innym rozwiązaniem, chociaż ja nie mam pojęcia, jak to można rozwiązać. W tym roku ja odwiedziłem tylko punkty programu w dużych salach, punkty otwarte w halach, yy, gdzie prowadzący właśnie wyposażeni byli w mikrofony oraz takie punkty, które pokrywały się z, jakimś, z jakimiś oblężonymi hitami. Pyrkon 2013 był chyba moim ostatnim konwentem na jakiś czas, ale przyznam, że gdybym teraz miał sobie wybrać jeden konwent, który mógłbym co roku odwiedzać, to byłby to właśnie Pyrkon. Wszystkie duże festiwale fantastyki przechodzą w ostatnich latach ogromne zmiany, ale organizatorzy Prykonu robią rzeczy naprawdę niesamowite, wprowadzając zmiany bardzo szybko i wyciągając wnioski z lat ubiegłych. Nie jestem w stanie opowiedzieć o całej imprezie, bo mogłem uczestniczyć tylko w jej malutkim skrawku. Wystarczy spojrzeć na informator Prykonu, który w porównaniu do lat ubiegłych rozrósł się dwukrotnie i wygląda jak nieco cieńsza powieść. Sam program konwentu to jest kilkanaście bloków, w tym też tak istotne rzeczy jak blok dla początkujących, blok dla dzieci czy blok anglojęzyczny. Mamy również program nocny, program 24 godziny na dobę. I choć oczywiście ja nie uczestniczyłem w w atrakcjach nocnych, nie uczestniczyłem w bloku anglojęzycznym, nie byłem w bloku dla dzieci, żadnego z tych wymienionych przeze mnie bloków nie odwiedziłem, to to nie zmienia faktu, że są to bardzo istotne rzeczy, a ja odwiedziłem tyle atrakcji, ile dałem radę. A było to i tak naprawdę dużo. Za kilka lat może zacznę nowy etap konwentowania i będą to bardziej zorganizowane wyjazdy rodzinne. I jeśli Pyrkon będzie się nadal tak rozwijał, to autentycznie zazdroszczę moim przyszłym dzieciom. Can you